Maciej Szamowski, Kronika Gier jest 28 grudnia 2009 roku mamy godzinę 19.05 jak słyszeliście pewnie od Julesa wcześniej z pierwszego audiologu na Kronice Gier będziemy teraz codziennie nagrywali takie krótkie, max 3 minutowe właśnie 3 minutowe audiologii, czyli dzienniki audio w których będziemy poruszali tematy, które nas zainteresowały w jakiś tam sposób w ciągu dnia zacznę od tego co było wczoraj jak już wspomniał Jules wypowiem się na temat awatara na którym byłem w kinie no i muszę niestety powiedzieć, że no, ten film po prostu obraża ludzi inteligentnych no to jest straszne ja rozumiem, że są fajne efekty ale efekty to nie wszystko co więcej na ten temat można powiedzieć, no film jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo słaby jeśli chodzi o fabułę i ja nie jestem w stanie tego ścierpieć Lepsze od niego jest już nawet 2012, po którym wszyscy jechali. Co mogę jeszcze powiedzieć? Przez święta przeszedłem grę Brutal Legend, w której występuje nie kto inny jak Jack Black i muszę powiedzieć, że bardzo gra mi się spodobała. Jak dla mnie trochę za mało motywów strategicznych, które Tim Schafer zaimplementował w swojej produkcji. Ale generalnie bardzo fajny tytuł, bardzo nowatorski, ze świetnym e, poczuciem humoru. Bardzo fajny, grywalny. Trochę błędów, ale, ale nie przeszkadzają. No i mm, przejdźmy teraz do tak zwanego meritum. Zaraz będziecie mogli usłyszeć, o co mi chodzi. Mm, już, chwila, chwila. I uwaga. Jak, co to może być? Jak myślicie? Tak jest, stało się i kupiłem sobie w końcu Soul Calibur 4, którego mam zamiar mmm, szybko zacząć wymiatać. Gra póki co bardzo mi się podoba, grafika nie jest jakaś powalająca, aczkolwiek spodziewałem się, że będzie gorsza no i muszę przyznać, że w porównaniu z Dead or Alive i tak jest na naprawdę wysokim poziomie no nie jest to może poziom Tekena 6 ale w Tekenie 6 też grafika jakoś mnie nie powaliła także będę teraz głównie zagrywał się w Soul Calibur 4 Gram też trochę w Left 4 Dead 1 bardzo mi się gra podoba no i co mogę jeszcze powiedzieć Poligami nie mam zamiaru komentować Game Cornera też nie Póki co jakoś specjalnie mnie nie sfrustrowali Myślę, że to by było na tyle Zobaczymy co przyniesie nam dzień jutrzejszy